Witam bardzo serdecznie w drugim odcinku podcastu filmowego. Drugim, ale tak właściwie pierwszym pełnoprawnym odcinkiem, w którym zajmę się omówieniem filmu Davida Cronenberga pod tytułem Cosmopolis. Kosmopolis, Kosmopolis zadebiutowało w Polsce 22 czerwca 2012 roku i właśnie w dzień premiery miałem okazję go obejrzeć. Fabuła filmu prezentuje się następująco. W blasku świateł po ulicach Nowego Jorku przetacza się ekskluzywna limuzyna. W środku jedzie Eric Parker, 28-letni milioner, złote dziecko Wall Street i niekwestionowany król światowej finansjery. Jadąc przez Manhattan spostrzega nagle tablicę z kursami walut. Cyfry bardzo szybko idą w górę, a to może oznaczać jedno. Finansowe imperium Erika Parkera z każdym kolejnym ruchem wskazówki zegara zbliża się do upadku. Atmosfera na ulicach staje się nieznośna. Przed Erykiem 24 najdziwniejsze godziny jego życia. Czeka go podróż przez miasto ogarnięte chaosem. Wkrótce jednak elementy układanki złożą się w niepokojącą całość. Ktoś czyha na jego życie. I muszę przy tym powiedzieć, że opis, który został nam zaprezentowany przez dystrybutora jest strasznie mylący. Tak samo jak Zwiastun. Zwiastun Zwiastunie zostało... Upakowana została cała akcja tego filmu. Wszystko w nim jest sztywne, bez polotu i naprawdę nic mnie w tym filmie nie zainteresowało. Dwie godziny, które spędziłem w kinie były chyba najgorszymi dwoma godzinami jakie spędziłem na jakimkolwiek, jakimkolwiek innym filmie w kinie. Film przepakowany jest dialogami. Obserwujemy przez... Dwie bite godziny jak Pattison, Robert Pattison, który gra główną rolę w tym filmie, jedzie przez miasto. Rozmyślając na tematy związane z sensem życia. Naprawdę, jeżeli ominie się chociaż 10 minut tego filmu wychodząc do toalety, można już tak właściwie nie wracać, bo jeżeli nie śledzi się dialogów, to straci się główny wątek i nie będzie się wiedziało, o co w tym filmie chodzi. Takie filmy jak Kosmopolis zdecydowanie nie są przystosowane do tego, aby oglądać je w kinie. Ja chodzę do kina zdecydowanie po to, nie chcę myśleć na filmie. Chcę, aby film przede wszystkim zafundował mi dobrą rozrywkę i Kosmopolis nie spełniło tego zadania. Siedziałem przez dwie godziny i myślałem co ja tu robię i żałowałem wydanych 17 bodajże złotych na bilet. Aktorstwo w filmie również nie powala na kolana, choć Robert Pattison chyba stanął na wysokości zadania, które postawił mu reżyser, czyli siedzieć w limuzynie i mówić do innych ludzi, którzy się przez nią przewijają. Inni aktorzy, mogę tylko o nich powiedzieć, że są... Żadnej znaczącej roli nie odegrali. Film w swoim założeniu chyba miał być ciekawym eksperymentem, ale wydaje mi się, że nic z tego nie wyszło. Owszem, film ma przesłanie i to bardzo wyraźne, ale wydaje mi się, że jednak nie tego oczekiwałem po tym filmie. Należy także wspomnieć o muzyce, a ta naprawdę była niezła. Podobała mi się. ...jako jedna z niewielu rzeczy w tym filmie. Podsumowując... Film w moim przekonaniu jest naprawdę słaby. Dialogi są drętwe i płytkie, a ciąg zdarzeń mało logiczny, przez co trudno na nim wysiedzieć. Pierwsze sekundy, pierwsze dialogi powiedziałem mi rewelacja, to coś dla mnie, ale po 30 minutach miałem ochotę wyjść, tak jak kilku moich znajomych. Szukałem w tym filmie czegoś innego, ale zawiodłem się. Myślałem, że wyniosę coś z tego filmu, ale wyszedłem z kina z wielkim poczuciem pustki w głowie i poczuciem zmarnowanych pieniędzy, a więc naprawdę się sięgnięcie po ten film i nic nie stracicie nie oglądając go. Dziękuję za uwagę, mówił do Was Krystian. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do usłyszenia.